są nie trzeba, ci, którzy na tysiące godzin spędzili w zwanym uporadnictwie rodziny i wiedzą dużo o małżeństwie, o rodzinie, także ten, ten skarb, który się z nami dzielić. 43-letnim starzem i już ponad 40 lat w duszpasterstwie rodzin. Czasem mówimy, że duszpasterstwo rodzin jest naszym pierworodnym dzieckiem. Bo rzeczywiście tak było, że ponieważ czekaliśmy na narodzone dzieci, które się długo nie pojawiały, to, to właśnie mówiono nam, że jeszcze to możecie robić, jeszcze coś następnego i jeszcze coś innego. I faktycznie, I faktycznie ta praca z rodzinami, z małżeństwami zaczęła się krótko po naszym ślubie. Pozwólcie na takie osobiste wspomnienie. Wczoraj właśnie pożegnaliśmy w pogrzebu naszego mentora i seniora dużypasterstwa rodzin, Pana profesora Władysława Suszka, który spowodował, że my jesteśmy gdzie jesteśmy. To on nas właśnie przygotowywał jeszcze w czasach Pasterstwa Akademickiego do małżeństwa i potem nam podpowiedział, żeby się włączyć w działania Gużpasterstwa Radzieckiego. Jacek bardzo ładnie opowiada, jak, jak to było, że powiedział nam iście. W poniedziałek macie się zgłosić na 17. na Fredry w Poznaniu, jedna z głównych ulic, gdzie jest Kościół Najświętszego Zbawiciela. my pytamy, a po co? Tam wam powiedzą. Więc najpierw nas pisali na listę, a potem się dowiedzieliśmy, że to jest właśnie przygotowanie do pracy już pasterskie rodziny. I tak już zostało. To mówię, to ten osobisty taki wątek, bo, bo właśnie, właśnie wczoraj był pogrzeb pana Piotrza. Ale może jeszcze warto powiedzieć, że w końcu się doczekaliśmy, trojkę rodzą teraz nam się będzie rozrosła, mamy kolejną córkę, czyli synową, kolejnych synów, czyli zięciów. I póki co troje wróczą tutaj do przytulania, jak ktoś powiedział, a, a twoje w niebie. Liczymy, że będą następne. A, y a jak z, tą, z tym działaniem w duszpasterstwie rodzin, jak z tym działaniem dla innych rodzin mój mąż prowadzi długo, długo, długo, już, już prawie 40 lat poradnie rozwiązywania problemów małżeńskich. I to jest doświadczenie, które <trym można <trym zakopywać. Trzeba to żeby każde małżeństwo każda para narzeczonych, która chce założyć dobre małżeństwo, dobrą rodzinę, żeby każdy wiedział, co warto robić, żeby być coraz bardziej szczęśliwy. Właśnie w życiu małżeńskim i rodzinnym. I o tym będzie cały ten czas spotkania rekolekcyjnych. Ja już teraz oddaję głos mojemu oranżowi, bo on to wszystko naprawdę dużo lepiej powie i tylko podpisuje się z góry pod wszystkim. Co on będzie mówił? Już nie pierwszy raz słyszę to ostatnie pytanie, ale jak pierwszy raz słyszałem, to byłem autentycznie wzruszony. I rzeczywiście życzę wszystkim tym, zwłaszcza tym, tym do którzy wchodzą, żebyście za 40 lat mogli powiedzieć myślimy o życiu tak samo, myślimy o szczęściu tak samo. Te same te rzeczy są dla nas ważne. Do tych samych rzeczy potrafimy się zestansować. Wobec są to poszło. Na stracie pory jest pewna trudność. Bo tak, z jednej strony mówimy do narzeczonych, czyli tych, yy, mówimy o tym, co ich czeka, tak? Po yy, co to warto mówić? No po to, żeby dobrze wybrać, żeby weszli na najlepsze możliwe na drogi. Wiecie? Мы как же красавцы. Я знаю, żeby miłość jest darem, to wszyscy siebie dać. I nie da się zbudować miłości, w sposób niedojrzały, który się nie I mając świadomość, że tej komunii osób nie zbudujemy swoimi siłami, mimo ogromnego trudu, który powinniśmy było żyć. Więc dla młodych mówię, bardzo ważne jest, byście byli zdecydowani na trud budowania. Wielu światów że żeby to wszystko łatwo lekko i przyjemnie. Nie będzie łatwo lekko i przyjemnie. Mamy się, panowie, my, mamy się cieszyć na trud. Facet idzie na siłownię i się cieszy, że będzie ciężko i nie cieszyć się, nie nas kusi wizją, że żyjemy że po to, się zabawić, ale nie żyjemy po to, się zbawić, To katolicy nie. не носить негодность, так? Але подбавить щей не, може. не можем. Не можем мы же одного чужого побоединиться с таким негодным Для этого смутно есть, как люди, которые заходят, страшно негодно. Niech się bawią udziałami kobiet. Mniejszy uczeń, umiłowany uczeń, jedyny, który był pod krzyżem, nigdy nie zdradził, dożył później w starości. Jedyny nie z śmiercią leczyńską. Widzicie, co mówił na starość, bo prosił jakieś kazanie powiedział. Mówi jedno zdanie. nie boi i miłujcie się. Tu nie ma osób starszych na z dziadkami i babciami. postępujemy w latach, czyli nabieramy dystansu do pewnych rzeczy, które spędzały nam sen z oczu, do pewnych rzeczy, którymi się każdym przyjmowaliśmy, A to potrafimy na spokojnie przejść, bo wyłapujemy syntezę. warto w życiu tego z każdego człowieka, że mimo, że się urodził, nie władają sobą, położył na brzuszku, leżałem na brzuszku, położył na pleckach, leżałem na pleckach, ale się przewrócić nie mogłem. Mogłem tylko nurnikiem sygnalizować, że jestem... Jestem and Dzień jest żaru, tak? Przypadkiem nie było żadnego pomysłu ascesy, tak? Tak, teraz powiedziałem to w jednej parafii w Niemczech, wchodzę z zakresu, to mam kupa kalendarza, ale to, jest, to, to nie jest samo sobie złe wolennie, tak? Bo można poświęcać nawet i żyć z ale idea po prostu zginęła. I ambicją wielu ludzi, jest to, że moje dzieci miały już wszystko, najlepiej bez ginięcia palcem, tak? Bo ja nie Mam czasem okazję I cierpię z tego szczęścia, Thank <laughs> Jeżeli to przełamiemy, to jest też święty Paweł, niech słońce nie nad zagniewaniem waszym, tak? Jeżeli nigdy nie mi zagniewać, to małżeństwo nie ma jak się rozjechać, po prostu nie ma takiej możliwości. No, I zobaczcie, prosty, czy bym was podstępnie spytał zresztą na rzeczonych. Dam wam receptę na małżeństwo trwałe do końca życia, ale to będzie kosztowało godzinę w tygodniu plus 20 sekund dziennie. Pewnie każdy go kupił. Oczywiście zaznaczenie, że nigdy nie będzie ich pora nie złego. Tak, to będziemy na wszech. Jeżeli jest potencjał, nie szczęścia, ale jest zagrożenie. W licznej gromadki niech będzie się się średnią głupi. Jak to jest słowo, bardzo to trzeba inwestować w relacje dzieci, w relacyjności. Panowie, jeżeli się nie nauczycie relacyjności na żonie,